Pamiątka piąta, czyli łupina orzecha. Nie jest łatwo wytrącić pana Mietka z równowagi. Ale jak ktoś się uprze, to proszę bardzo. Przy czym każdy mieszkaniec kamienicy ma na to inne wypróbowane metody. Pani Majewska doprowadza pana Mietka do szału, mówiąc, że schody na klatce schodowej ciągle są brudne. Mimo, że biedny pan dozorca co i raz pracowicie je szoruje. Ale tu jest brudno, upiera się od czasu do czasu pani Majewska, wskazując miejsce, gdzie przed chwilą sama naniosła błota. Pan spojrzy, brudno? Brudno, ale przecież, wykrztusza z siebie, poczerwieniały pan Mietek. A, widzi pan, przerywa mu pani Majewska, dawniej byłoby to nie do pomyślenia. Dominik ma inną metodę, żeby wyprowadzić pana Mietka z równowagi. Dominik gra na podwórzu w piłkę. — Chcesz znowu wybić szybę? — piekli się pan Mietek. — Ja, panie Mietku, ja miałbym wybić szybę — próbuje go uspokajać Dominik. — Za długo trenuję, żeby przytrafiło mi się coś takiego. A potem brzdęk i pan Mietek może wycedzić swoje słynne, a nie mówiłem. Zuzia? Doprowadza pana Mietka do szału, rysując, gdzie się da, różne bohomazy. Co to jest? pyta pan Mietek. Kwiatek. A dlaczego ten kwiatek rośnie na murze? pyta dalej pan Mietek, zagryzając nerwowo wąsa. Bo może to jakiś skalniak? próbuje wytłumaczyć Zuzia. Ale tego typu argumenty rzadko do pana Mietka trafiają. Z reguły, gdy Zuzia zostanie już porządnie obsztorcowana, pan Mietek przynosi wiadro, szczotki, a potem wspólnie usuwają kwiatki, samochodziki, samoloty, zwierzaczki, a raz, przez pół dnia usuwali ogromnego dinozaura. Z kolei Asia wpadła na jeszcze inny pomysł doprowadzania pana Mietka do szału. Asia zadaje pytania – – Duży był ten dinozaur, prawda? – pyta Asia. – Prawda – odpowiada pan Mietek. – Nie ciekawi pana, jak go Zuzia namalowała? – pyta Asia. – Ciekawi – odpowiada pan Mietek. – Myśli pan, że dałaby radę bez drabiny? – pyta Asia. – Myślę, że nie – odpowiada pan Mietek. – A ciekawe, skąd ona wzięła drabinę? – pyta Asia. – Nie mam pojęcia – odpowiada pan Mietek. – A może to była pana drabina? – pyta Asia. Hmm, odpowiada pan Mietek. Może pan nie zamknął jej w schowku? Pyta Asia. Wątpię, odpowiada pan Mietek. Ciekawe, co by było, gdyby Zuzia spadła? Pyta Asia. Nieprzyjemnie by było, odpowiada pan Mietek. Myśli pan, że byłby pan aresztowany? Pyta Asia. Słucham, odpowiada pan Mietek. Za to, że Zuzi mogło coś się stać przez pana, pyta Asia. I tak dalej, aż do momentu, gdy pan Mietek złapie się za głowę i zgrzytając zębami, pobiegnie do domu. Pani Ryczaj doprowadza pana Mietka do szału, rozmawiając o podwyżkach. Znowu jakieś podwyżki, panie Mietku? odpowiada na jego dzień dobry. Nie, dlaczego? dziwi się pan Mietek. Zawsze przynosi pan jakieś podwyżki. Ja? A kto ja? Pół roku temu wzrósł czynsz za mieszkanie, ostatnio za ogrzewanie. Co podrożało tym razem? Nic. Oj, panie Mietku, przecież nic panu nie zrobię. Nic nie podrożało. Wie pan, mężczyzna powinien jednak mieć trochę więcej odwagi. Nic nie wiem, o żadnych podwyżkach. Ale o obniżkach też nic pan nie wie, prawda? O obniżkach? Tak, o obniżkach. W innych kamienicach zdarzają się jakieś obniżki, zwroty nadpłaconych pieniędzy, a u nas nigdy. Przecież to nie ja ustalam ceny. A, zaraz pan powie, że to i nie pan ustala zarobki. Bo nie ja. Ale nauczyciele mogliby jednak więcej zarabiać. A proszę bardzo. Dopiero wtedy proszę przychodzić do mnie z podwyżkami. To nie ode mnie zależy. Czyli co tym razem podrożało? Nic nie podrożało, nic, nic, nic. Proszę na mnie nie krzyczeć, mówi z urazą pani Ryczaj. Nie życzę sobie i obrażona rusza do swego mieszkania. Najprostszą metodę doprowadzania pana Mietka do szału opracował martwiak. Otóż wystarczy, że pokaże się panu Mietkowi na oczy. I gotowe. Pan Mietek czuje, że jeszcze chwila i eksploduje ze złości. Tylko detektyw Pozytywka nie doprowadza pana Mietka do szału. To aż dziwne. Wszyscy tak, a detektyw Pozytywka nie. Kiedyś wydało się to panu Mietkowi podejrzane. Może detektyw Pozytywka próbuje uśpić jego czujność, żeby potem zrobić panu Mietkowi szczególnie złośliwy kawał. Traf chciał, że gdy takie właśnie myśli chodziły panu Mietkowi po głowie, zaczęła się afera znana potem w kamienicy pod nazwą Awantura z Orzechami. A było tak. Któregoś wrześniowego dnia pan Mietek odkrył ze zgrozą, że jego zaparkowany pod kamienicą Polones został obrzucony włoskimi orzechami. Dowody zbrodni w postaci strzaskanych łupin walały się i na masce leciwego już auta i wszędzie wokół. Gdy osłupiały dozorca liczył wgniecenia i odpryski na błękitnej karoserii, z góry spadł kolejny orzech. Głośny huk poderwał człapiące wokół wrony. Pan Mietek spojrzał odruchowo ku niebu. Przy okazji omiótł wzrokiem wychodzące na ulicę okna kamienicy. Wszystkie były zamknięte. Za żadnym nie poruszały się firanki. Nikt nie zdołałby się tak szybko ukryć. Chyba, że... I wtedy, na potwierdzenie rodzących się właśnie podejrzeń pana Mietka, z dachu zsunął się jeszcze jeden orzech. Detektyw Pozytywka. Tylko jego okienko było stąd niewidoczne, tylko on mógł w poczuciu bezkarności zrzucać z góry orzechy, papiery, wszystko. Może i kamienie. Ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? zapytał pan Mietek. Ledwie detektyw Pozytywka otworzył pomalowane na różowo drzwi. Co dlaczego? zdziwił się detektyw. Nigdy jeszcze nie widział pana Mietka w takim stanie. Zasapany, bo biegł na piąte piętro jak wariat, czerwony z gniewu, rozdygotany, na dodatek w dłoniach ściskał jakieś brudne łupiny. — To ja pytam, dlaczego? — krzyknął pan Mietek. — Ale co, dlaczego? — odkrzyknął detektyw Pozytywka. — Dlaczego rzuca pan w mój samochód orzechami? Detektyw Pozytywka? Wybałuszył na pana Mietka oczy, a potem cofnął się o krok. Bardziej nie mógł. Niestety, siedziba Agencji Detektywistycznej Różowe Okulary była jednak dość ciasna. Biedny pan dozorca. Oszalał. I właśnie ma atak. Przez okno pieklił się pan Mietek. Orzechami. W mój samochód. A taki pan niby miły, sympatyczny. I co? Przez to okno? – wykrztusił detektyw Pozytywka, wskazując brodą świetlik w poddaszu. – A widzi pan tu inne? – wydarł się pan Mietek. – Ale przecież dwa dni temu wyrwał je wiatr – zaczął ostrożnie detektyw Pozytywka. – I sam pan pomagał mi zabijać je gwoździami. Już tak na stałe. Pan Mietek otworzył szeroko usta. – Rzeczywiście. Jeden rzut oka na świetlik wystarczył, by zdać sobie sprawę z absurdalności zarzutów. Nikt nie zdołałby w tak krótkim czasie wyciągnąć, a potem wsadzić na miejsce wszystkich gwoździ, którymi naszpikowana była okienna rama. Pan Mietek poczuł, że oblewa go rumieniec. Za to detektyw Pozytywka odetchnął z ulgą. Jak pan mógł pomyśleć, że to ja... Zapytał z łagodnym wyrzutem. Przepraszam, wyszeptał pan Mietek. Sam nie wiem, co się ze mną dzieje. Miałem trudny tydzień. Ta jesień mnie wykończy. Detektyw Pozytywka pokiwał w zamyśleniu głową. A jak nie pogoda, to ten złośliwiec, który nie było żadnego złośliwca. Przerwał mu detektyw Pozytywka. Nie? prychnął pan Mietek, czując powracającą irytację. Może spadające z nieba orzechy też sobie wymyśliłem. Nie, nie wymyślił pan sobie, odpowiedział ze spokojem detektyw. Widział pan przy samochodzie jakichś podejrzanych? Podejrzanych? Przecież przed chwilą sam pan mówił, że nie było żadnego. Nie pytałem o ludzi, podpowiedział detektyw pozytywka. Pana Mietka zatkało. Panie Mietku, jest druga połowa września, westchnął detektyw Pozytywka. Obok, w parku i trochę dalej na działkach rośnie wiele orzechów. I co z tego? Niektóre ptaki uwielbiają orzechy, uśmiechnął się detektyw Pozytywka. Myśli pan, że ktoś je dokarmia? zapytał rozgoryczony pan Mietek. Ale dlaczego na moim polonezie? Nikt ich nie dokarmia, zachichotał detektyw Pozytywka. Niech pan sobie przypomni, jakie ptaki widział pan przy swoim aucie. A wtedy może pan odgadnie, co się stało. Na razie jednak proponuję parkować gdzie indziej. Detektyw Pozytywka nie mylił się. Nikomu nie przyszło do głowy wykorzystać samochód pana Mietka jako karmnik. Za to śmiało można stwierdzić, że pewne ptaki potraktowały błękitnego poloneza jak dziadka do orzechów. Zgadnij, jakie ptaki i jak poradziły sobie z twardymi łupinami?